Radio Paranormalium i Portal Infra przedstawiają Seans spirytystyczny Wykłady o spirytyzmie Tomasza Grabarczyka Witam wszystkich słuchaczy. Nazywam się Tomasz Grabarczyk i jestem spirytystą. W programie Seans Spirytystyczny Wykłady o Spirytyzmie będę poruszać tematy związane ze światem duchów oraz filozofią spirytystyczną i jej punktem widzenia na wiele różnych spraw. Dziś zajmiemy się pismem bezpośrednim, bądź też inaczej mówiąc pneumatografią, czyli powiem na czym polega owo pismo bezpośrednie i jakie jest wywoływane. Pismo bezpośrednie jest niewątpliwie najniezwyklejszym zjawiskiem ze wszystkich owów mediumizmu, ponieważ pismo takie jest wywoływane bezpośrednio przez duchy bezpośredników. Efekty uzyskuje się, tak jak przy większości niespontanicznych manifestacji duchów w skupieniu dzięki modlitwie i dzięki prośbie o kontakt. I tutaj właśnie o tyle, o ile w psychografii po, potrzebna jest ręka medium, kartka i ołówek, to w tym przypadku wystarczy sama kartka. Przekazy właśnie tego pisma bezpośredniego mogą być pisane dosłownie każdym materiałem. Od kredek, poprzez zwyczajny tusz, czy poprzez farbę drukarską. By zobrazować na czym polega to zjawisko, to możemy to zrobić tak, że bierzemy czystą kartkę, yy, składamy ją na pół czy na ile tam chcemy i wkładamy do pustej szuflady. Samą kartkę bez żadnych tam przyrządów do pisania. Zamykamy tą szufladę, odchodzimy modlimy się, prosimy o kontakt i jeśli akurat sprzyja nam szczęście, jeśli mamy te czyste intencje, to na kartce powinien się pojawić przekaz i właśnie będzie on napisany ołówkiem, kredką czy czymkolwiek innym. W momencie pojawienia się po raz pierwszy tego zjawiska, wiele osób uważało je za oszustwo, czemu nie można się zbytnio dziwić, ponieważ niewątpliwie jest to bardzo niecodzienne zjawisko. Uważano, że komunikaty komunikaty są opisane tak zwanym atramentem sympatycznym, czyli takim, który to pojawia się po jakimś tam czasie pod wpływem ciepła czy innych czynników i po prostu myślano, że ten przewodniczący seansu pisze tym atramentem sympatycznym na kartce jakiś tam komunikat wtedy ją na oczach innych składa, wkłada do szuflady później wyciąga i komunikat się pojawia no, niewątpliwie było wiele takich przypadków że były oszustwa jak to zresztą wszędzie, jednak to nie znaczy, że prawdziwe komunikaty pisane w ten sposób nie miały miejsca. Zjawisko to, jak zresztą wiele przypadków medialności istniał również w starożytności. I tutaj będę cytował przypis tłumacza z Księgi Mediów. Podczas jednej z uczt przed oczami Baltazara, to w VI wieku przed naszą erą, Baltazara, regenta Babilonu zmaterializowała się dłoń, która napisała na ścianie policzono, zważono, rozdzielono. Tekst ten miał stanowić aluzję do kresu panowania Baltazara oraz podziału królestwa, którym władał. I tutaj właśnie musimy zwrócić uwagę na to zmaterializowała się dłoń. I właśnie, tak jak w przypadku komunikatów dotyczących psychografii, no to potrzebne jest właśnie medium, potrzebna jest kartka i ołówek. Komunikat jest pisany ręką medium, a tutaj pojawiła się ręka. Pojawiła się ręka, która napisała jakiś tam kontakt, więc bardzo prawdopodobne, że mamy tutaj przypadek tej pneumatografii, ponieważ w pisaniu komunikatu nie, nie, nie pośredniczyło żadne medium. Najprawdopodobniej pierwszym człowiekiem, który ujawnił to zjawisko w Paryżu w połowie XIX wieku był Baron de Goldenstube, który to opublikował na ten temat dzieło pod tytułem Realność duchów i ich manifestacji dowiedziona za pomocą pisma bezpośredniego. Wątpię, żeby ta książka była dostępna gdzieś w języku polskim, jednak jeśli ktoś jest w stanie ją przeczytać w innym języku, to na pewno będzie warto. To by było na tyle, jeśli chodzi o pismo bezpośrednie, bądź też pneumatografię. Był to szósty odcinek audycji z serii Mediumizm. Jeśli ktoś chciałby znaleźć jakieś więcej informacji, to można ich szukać na stronie www.spirytyzm.pl oraz na forum spirytystycznym, gdzie też można zadać jakieś pytania czy znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania www.forumspirityzm.pl Jednocześnie polecam zapoznać się z ofertą jedynej w Polsce księgarni spirytystycznej www.rivail.pl Można na niej znaleźć wiele ciekawych książek, jak i również pierwsze po wojnie czasopismo spirytystyczne pod tytułem Spirytyzm. Jest to czasopismo wydawane przez polskie towarzystwo Studiu Spirytystycznych. Jeśli ktoś chciałby mi zadać jakieś pytanie, czy ogólnie się ze mną skontaktować, to może pisać na adres tomasz.grabarczyk.spirytyzm.gmail.com. Na następnym odcinku będę mówił o mediach psychograficznych, bądź też inaczej o mediach piszących. A na koniec cytat Joanny De Angelis, spisany ręką Diwaldo Franco. Jeśli naprawdę chcesz żyć w harmonii, naucz się czekać. Twoja kolej nadejdzie wtedy, gdy będzie na to czas. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Produkcja i realizacja Portal Infra www.infra.org.pl